Zdrowie człowiek, znam życie. Nie pracę mnie przekreślić. Nie pracę mnie przekreślić. Nie zmieniaj zdania, bo większość kurę wchodzi po sobie na siłkach groby dzisiaj. Zostawiam mogi, dzisiaj Dostawiam pamięci dla niego, ile mogę i mogę mu co dzień. Bądź wiesz się z Bogiem A ja tu ogarniam swój status Znaczy rap Bo tutaj nie brak mi basu I bez hałasu kaszów Teraz robię to sam I pierdalam cały gram Gdy pierdalam cały gram się nie jestem sam Kocham przejeść Gębę, gębę, grzeć Zawsze będę Kocham przejeść Gębę, gębę, grzeć Zawsze będę Leziomeczku 0 09 I mac fat To jest gra oliryki o liryki, nawyki, Mam dobre do tej muzyki Nie wiem to Że współpracy nie mam z kimś Co jest z kimś i aż do celu w kierunku światła, Zda za głosem serca, a nie walcz głową w mur. W końcu przekroczyć próg, spojrzeć z góry na to wszystko, w końcu wszystko blisko. Obok na stały pierdolony szał, truda, 0,9. To ma być, to będzie, nie uchronić się ostra zlikwiduje swoich wad. Tak, bo tam gdzieś Wiem, że nie jest łatwo w ogóle je mieć, a jakie je znajdziesz, jak najszybciej tam pędź, Jak najszybciej tam pędź Jak najszybciej tam Mówiłem, uhm tak? że hmm. to jest jedno, nie? Każdy ma swoją pannę. Każdy ma swoją pannę, nie? Rozumiem po swojemu, nie? Rozumiem po swojemu, Ale się rozumiem. Czasami by się znalazł za bardzo.